Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka przedstawia opowieść autorstwa Elżbiety Szewskiej, Jan Matejko o sobie samym Czyta Grzegorz Widziszewski Realizacja Toja Studios Jest marcowe popołudnie roku pańskiego 1892 Przed chwilą pracownię moją opuścił niezwykły gość który przyszedł do mnie z równie niezwykłą fantazją. Hrabia Ignacy Korwin-Milewski, bo onże był niespodziewanym przybyszem, złożył mi propozycję, bym namalował dlań swój autoportret. Ja, Jan Matejko, miałem namalować samego siebie na zamówienie zupełnie obcej osoby. Niebywałe. Dziwna, aż bardzo inspirująca propozycja. Usiadłem więc w memfotelu i spojrzałem na siebie, widząc znacznie więcej, niż pokazywało lustrzane odbicie. Przyszedłem na świat w roku 1838 w Krakowie, mieście artystów. Mój ojciec... Franciszek Matejko pochodził z Czech, był nauczycielem muzyki. Matka, Joanna Karolina Rosberg, wywodziła się z zamożnej polsko-niemieckiej familii, która trudniła się rymarstwem. W domu naszym zawsze było tłoczno i gwarno. Miałem bowiem aż ośmiu braci i dwie siostry. Wychowywałem się więc w rodzinie licznej, doświadczonej wieloma troskami, ale też pełnej wzajemnego uczucia i zrozumienia. Największa była w tym zasługa naszej matki. Ojciec był wprawdzie człowiekiem surowym i nieprzywykłym do okazywania ciepła, lecz bardzo dbała, by niczego naszej gromadce nie zabrakło. Potrafił całymi dniami uczyć muzyki, by przynieść do domu należną sumę. Nas też uczył gry na fortepianie. Ja sam nie miałem serca do tych lekcji, choć muzyka nie była mi wstrętną. Wręcz przeciwnie, szczególnie podobało mi się, kiedy z Wawelskiego Wzgórza rozbrzmiewał dzwon Zygmunta. Chłonąłem wtedy jego dźwięki z wielkim napięciem. Moje szczęśliwe dziecięstwo nie trwało jednak długo. Gdy miałem siedem lat, moja matka odeszła na zawsze. Ojciec nie mógł się pogodzić z jej śmiercią i pracował jeszcze więcej, a nasze wychowanie powierzył siostrze naszej nieodżałowanej mamy, Katarzynie Rozberg-Zamojskiej. Ciotka miała o nas staranie i uświadczyliśmy od niej wiele dobroci, ale nie zawsze potrafiła nam okazać tyle serca i ciepła, co mama, za którą bardzo mi było tęskno. Kiedy nauczyłem się czytać, odkryłem jedną z największych swoich pasji – historię. Moimi ulubionymi książkami stały się opowieści historyczne. Niemal na pamięć znałem całe ustępy ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Jako dziecko jeszcze potrafiłem też cytować różne fragmenty z Don Quixota Cervantesa. Taki dobór lektur w moich latach młodzieńczych może się zdawać dość osobliwym, ale nie należałem do zwyczajnych dzieci. Byłem daleko poważniejszy od moich kolegów i nad podwórkowe harce przedkładałem samotność i ciszę. Moja wrodzona niechęć do tłumnych, gwarnych spotkań oraz oficjalnych uroczystości pozostała mi już do końca życia. Potrafiłem godzinami bawić się sam – Przebierałem się wtedy w dorosłe ubrania i ze swą dziecięcą powagą odgrywałem różne scenki z dawnych dziejów. Więcej niż historie kochałem tylko prace twórcze. Od najmłodszych lat samodzielnie rysowałem i wycinałem z tektury figurki wojów i rycerzy, by następnie prowadzić ich do wielkich i zwycięskich bitew. Jak wspominałem, nie lubiłem tłumów, ale za to chętnie uczestniczyłem w różnych nabożeństwach religijnych, na które prowadzali nas rodzice, a potem ojciec i ciotka. Może dla wielu zaskakującym będzie fakt, że jako dziecko chętnie bawiłem się w odprawianie mszy świętej. Tak byłem przy tym przekonujący, że ojciec mój oznajmił, że w przyszłości powinienem wstąpić w stan kapłański Uważał mnie za chłopca życiowo nieporadnego i duchowny stan wydawał mu się rozwiązaniem dla mnie bezpiecznym Tylko mama, ta dobra i mądra istota, wiedziała, że miałem inne rojenia w głowie i że moim powołaniem było malowanie to właśnie ona zachęcała mnie do rysowniczych wprawek i chwaliła wszystko co utrwalałem na papierze od najpospolitszych sprzętów domowych po podobizny ludzi i zwierząt W roku 1847 gdy miałem 9 lat rozpocząłem naukę szkolną najpierw w Krakowskiej Szkole Powszechnej Świętej Barbary a później w Liceum Świętej Anny nie przepadałem za szkołami. Zresztą nie celowałem w nauce wcale. Obce były mi najbardziej pożądane przymioty dobrego ucznia, takie jak pilność czy systematyczność. Na lekcjach wolałem rysować w kajecie niż rachować czy uczyć się gramatyki obcego języka. Jak się okazało potem, ta właśnie słabość otworzyła mi drogę do szkoły artystycznej. Któregoś dnia, będąc już w liceum św. Anny, podpatrzyłem, jak tamtejsi nauczyciele ćwiczą rózgami co bardziej krnąbrnych uczniów, którzy leżeli na specjalnie do tego celu przystosowanej ławce kar. Sytuacja była tak zabawna, że namalowałem tę scenkę akwarelami, a następnie pokazałem ją w domu braciom i ojcu. Po raz pierwszy chyba ojciec zrozumiał moją przemożną potrzebę malowania. Zaprezentował obrazek profesorowi Wojciechowi Statlerowi, który kierował wówczas Krakowską Szkołą Sztuk Pięknych. Widocznie coś w tej nieporadnej kompozycji z chłostanymi uczniami ujęło dyrektora, bo zgodził się mnie przyjąć do swej szkoły, prosząc jednocześnie mego ojca, by zezwolił mi zająć się na poważnie malarskim rzemiosłem. W ten oto sposób ja, Jasiek Matejko, niepozorny, chudy czternastolatek z ciemnymi oczami i wyraźnie skrzywionym nosem złamanym w dzieciństwie, rozpocząłem w roku 1852 swą przygodę ze sztuką, trwającą nieprzerwanie przez następne 41 lat. Pierwsze lata spędzone w artystycznej akademii upływały mi nad wyraz pracowicie. Nie tylko chodziłem na wszystkie zajęcia, ale też z własnej woli sporządzałem dziesiątki, a może i setki odręcznych szkiców, utrwalając wszystko, co zainteresowało mnie swą formą, kolorem czy strukturą. Wkładałem wiele trudu, by z podobną starannością oddać na papierze zarówno sploty tkanin, drewniane elementy starych mebli, czy metalowe fragmenty końskich rzędów, jak i najdrobniejsze detale zbroi, strojów z innych epok, pieczęci oraz herbów. Zgłębiałem tajniki malarstwa, ale nie zapominałem o historii. Mój najstarszy brat, Franciszek, był historykiem i pracował wówczas w Bibliotece Jagiellońskiej. Dzięki jego pozycji mogłem studiować polskie kroniki z lat minionych i to z nich, prawdziwych świadectw historii, uczyłem się dziejów naszej biednej ojczyzny. W Szkole Sztuk Pięknych miałem opinię ucznia bardzo pracowitego, ale i skrytego. Stroniłem też od zwykłych młodzieńczych rozrywek. Koledzy widząc moje silne zaangażowanie w naukę i wyobcowanie Śmiali się ze mnie mówiąc, że Janek kuje a kuje Z kolei profesor Aleksander Gryglewski czasem nazywał mnie trusia lub ambit Nikt prawie nie przypuszczał, że mam problemy ze wzrokiem, bo jeszcze nie nosiłem okularów Czasem więc dziwiono mi się i strojono sobie żarty, gdy dla lepszego oglądu malowanych prac Przykładałem do lewego oka szkło powiększające Latem w przerwie od wytężonej nauki często wyjeżdżałem do Wiśnicza Gdzie zamieszkiwała zaprzyjaźniona z moją familią i bardzo nam życzliwa rodzina państwa Giebułtowskich Chętnie też uczestniczyłem w wycieczkach krajoznawczych, które proponowała swoim wychowankom szkoła. Z takich podróży przywoziłem do Krakowa mnóstwo nowych szkiców pejzażowych i architektonicznych. Pod koniec roku 1858 otrzymałem stypendium finansowe i wyjechałem na dalszą naukę malarstwa do Akademii Monachijskiej. Jak większość polskich artystów, Sądziłem, że do pełnego rozwoju talentu koniecznie potrzebne są studia w zagranicznych szkołach. Jakże się myliłem. Nauka w Monachium, a później przez kilka tygodni także w Wiedniu, uzmysłowiła mi, że na obczyźnie czuję się pusty i niezdolny do odczuwania głębszych przeżyć artystycznych. Nie mogłem tam malować. Gdy znalazłem się daleko od polskiej ziemi, pomiarkowałem się, że najwłaściwszym dla mnie miejscem jest Kraków i że tylko w tym mieście mogę dążyć do upragnionego celu. A cel ten wyłonił się zza chmur właśnie za granicą. Malując, muszę pokazywać historię mojej ojczyzny. Jest to mój patriotyczny obowiązek i narodowa misja. Pierwsze historyczne kompozycje namalowałem już podczas studiów w Krakowie, wszystkie zaczerpnięte z dziejów Rzeczypospolitej. Niektóre były szkicami późniejszych wielkoformatowych dzieł, inne mniejsze kompozycje to między innymi wjazd Henryka Walezego do Krakowa, carowie szujscy wprowadzeni na Sejm Warszawski, czy Karol Gustaw z Szymonem Starowolskim przy grobie Łokietka. Ostatni obraz, o którym napomknąłem, zaprezentowałem publicznie w maju 1858 roku. Głosy krytyki bardzo były przychylne. Pochwalono mnie wówczas za historyczny charakter przedstawionych postaci, co było niezwykłym wyróżnieniem dla mnie nieopierzonego przecież malarza. Nazwisko Matejko po raz pierwszy wyłoniło się wtedy z mroku anonimowości. Prawdziwa sława przyszła jednak dopiero po roku 1862. Pokazałem wtedy krakowskiej publiczności obraz Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony. Krytyka pisała potem o Stańczyku, że był początkiem cyklu dzieł rozliczeniowych. Dlaczego ukuto taką właśnie nazwę? Otóż stwierdzono, że obrazy moje rozpatrywać trzeba pod niespotykanym dotąd w sztuce kątem historiozoficznym, gdyż ukazują one historię jako sumę przyczyn i następstw wydarzeń, mających swe miejsce w historycznej rzeczywistości i pokutujących dzisiaj. Krytyka artystyczna miała rację. Czasy były trudne i smutne dla państwa polskiego. A ja poprzez swą sztukę historyczną postanowiłem podjąć się roli nauczyciela i sumienia narodu. Próbowałem w swych obrazach odpowiedzieć na pytanie, jakie były rzeczywiste przyczyny rozbiorów naszego nieszczęsnego kraju. Zastanawiałem się również, jakie wady narodowe, które się do tego przyczyniły, należy z całą odpowiedzialnością rozliczyć i napiętnować. Na swych płótnach rozważałem też, kto jest winien klęski i upadku naszej ojczyzny. Jeśli kto chce uczestniczyć w mojej malarskiej lekcji historii, dowie się, gdzie upatruje największego grzechu, który pogrążył Polskę. W postawie magnaterii. Mój stańczyk stawał się więc głosem obywatelskiej odpowiedzialności. Przestrzegał przed niepewnymi skutkami Chwilowych zwycięstw Podczas innej lekcji O groźbie upadku ojczyzny Jeszcze głośniej mówiłem ustami Piotra Skargi Słynnego królewskiego kaznodziei To właśnie na obrazie Kazanie Skargi Pozwoliłem sobie na to By za obecny stan rzeczy winić Bezlitośnie polską magnaterię Diagnoza wydawała mi się Nadzwyczaj trafną i prawdziwą ten najbogatszy, a zarazem najmniej liczny stan okazał całkowitą obojętność dla losów państwa, a swoim działaniem osłabiał pozycję króla. Konsekwencje tak krótkowzrocznej polityki, w której interesy własne wygrywały z narodowymi, starałem się ukazać w kolejnym i ostatnim już dziele rozliczeniowym zatytułowanym Rejtan – Upadek Polski. Gdy zaprezentowałem ten obraz szerszej publiczności, od razu zalała mnie fala krytyki. Potomkowie i zwolennicy napiętnowanych arystokratów zarzucali mi, że kalam dobre imię Polski, obwieszczając całemu światu, jak soromotne rzeczy działy się niegdyś w Rzeczypospolitej. Jakże przewrotny jest fakt, że namalowanego przeze mnie Rejtana kupił sam cesarz Franciszek Józef, należący wszak do narodu zaborców. Nazwisko Matejko znów przekazywano sobie z ust do ust, choć nie o taki rozgłos mi chodziło. Chciałem zasłużyć na szacunek i uznanie, a przynajmniej pewien jestem, że nie zasłużyłem na szydercze uwagi i oszczerstwa, choć zdarzały się też i dobre strony owej popularności. Gdy wystawiłem w Paryżu kazanie skargi, nagrodzono mnie za nie złotym medalem. Medal ten w pewnym sensie zapoczątkował moją nową drogę życiową, gdyż w międzyczasie oświadczyłem się i, choć serce moje drżało, zostałem przyjęty. Moją wybranką była Teodora Giebułtowska, którą pieszczotliwie nazywałem Teośką, Ośką lub Dorą. Jest miłością mojego życia i jednocześnie moim wielkim utrapieniem. Teodora była tyleż piękna, co kapryśna, uzdolniona, choć niespełniona śpiewaczka operowa. Towarzyszka moich sukcesów i przyczyna moich zgryzot. Matka moich dzieci. Mieliśmy pięcioro dzieci, ale niestety najmłodsza Renia zmarła w wieku niemowlęcym. Życie z Teosią nie jest usłane różami. Wzajemnie przysparzamy sobie wielu zmartwień i rozczarowań, lecz mimo wszystko jest między nami dużo życzliwej miłości. Rok wystawienia i zakupu Rejtana okazał się punktem zwrotnym w mojej twórczości. Po stokroć zmęczony krytyką moich dzieł rozliczeniowych a niezrozumialstwo rodaków dowodzi, jak bardzo rozliczenie potrzebnym jest temu narodowi, postanowiłem namalować obraz przewrotny. Odmalowałem na płótnie samego siebie, stojącego przy pręgierzu, podczas gdy krakowscy możni odczytują wyrok skazujący. Zatytułowałem obraz Wyrok na Matejkę. Nie pragnąłem ściągać na siebie więcej ataków, Postanowiłem, że ze srogiego nauczyciela i sędziego dziejów przeistoczę się w głosiciela niegdysiejszej potęgi i sukcesów, jakie odnosiła Rzeczpospolita w wiekach swej świetności. Odtąd moje lekcje miały tylko krzepić serca i ogrzewać duszę, a obrazy ukazywać dobę świetności Rzeczypospolitej. Dawna Polska była w końcu zbudowana na fundamentach poszanowania praw w dążeniu do wolności oraz solidaryzmu narodowego. Stworzyłem wtedy m.in. Unię Lubelską, Kościuszkę pod Racławicami czy Konstytucję 3 Maja. Bliskie takiemu postrzeganiu historii i, mam nadzieję, wzmagające narodową dumę były także płótna, na których starałem się ukazać triumfy państwa polskiego nad dawnymi wrogami, a teraz zaborcami. Mógłbym wymienić tu Batorego pod Pskowem, bitwę pod Grunwaldem, hołd pruski czy też Sobieskiego pod Wiedniem. Pracując nad tymi obrazami, starałem się przybliżyć memu znękanemu narodowi momenty glorii. Przedstawić jasne momenty politycznych meandrów kraju. W latach 1888-89 stworzyłem cykl obrazów, to jest dzieje cywilizacji w Polsce. W cykl włączyłem 12 olejnych szkiców. Chciałem ukazać w nich te zdobycze cywilizacyjne, które pozwoliły narodowi polskiemu ukształtować państwo silne, spójne i stabilne, a przez to wnieść istotny wkład w rozwój kultury europejskiej. Zależało mi, by moje obrazy miały charakter dydaktyczny i były czytelne w odbiorze. Umyśliłem więc, że opatrzę każdy szkic osobnym komentarzem. Nieco wcześniej, w roku 1886, wykonałem dla Politechniki Lwowskiej rysunkowe szkice do cyklu Dzieje cywilizacji ludzkości. Nie były to zwykłe olejne obrazy, miały bowiem znaleźć się na rozległym, podsufitowym fryzie. Przedstawiały alegoryczne figury rozwoju nauki, sztuki i techniki. Chciałem dzięki nim przekazać wychowankom uczelni, że to Bóg jest źródłem potęgi cywilizacji i pierwiastkiem pozwalającym uaktywnić się ludzkiemu geniuszowi, że tworzenie nie jest możliwe bez niego. Pomalowanie fryzu powierzyłem trzem moim uczniom, lecz niemiła czekała mnie niespodzianka. Ich praca nie dała dobrych efektów i ostatecznie, Uznana została za kicz. Ważnym aspektem mego życia była religia. Mimo iż moja matka była protestantką, ja pozostałem wierny kościołowi katolickiemu, czyli wyznaniu ojca. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że byłem człowiekiem głębokiej wiary, Moje malarstwo historyczne płynęło nie tylko ze szczerej potrzeby serca czy chęci pocieszenia strapionej polskiej duszy. Przede wszystkim wierzyłem, że taką rolę wyznaczył mi sam najwyższy, a moja praca jest jedynie podzięką za otrzymany talent, spłatą tego ziemskiego długu. Obok scen historycznych w moim malarskim dorobku znalazły się więc obrazy o tematyce sakralnej, głównie wizerunki świętych kościoła katolickiego oraz sceny z życia Chrystusa i jego matki. Motywy religijne pojawiały się od początku mojej malarskiej drogi, ale wyraźnie zwróciłem się w tę stronę w latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy po poświęceniu się narodowi i ojczyźnie postanowiłem służyć już tylko Bogu. Wykonałem wtedy takie kompozycje jak Zmartwychwstanie, Matka Boża na Jasnej Górze jako Królowa Polski, unosząca się nad klasztorem jasnogórskim, święci Cyryl i metody, święta Kinga, czy tryptyk Królowa Korony Polskiej. Wiele uwagi poświęciłem w swych artystycznych peregrynacjach także portretom. Wykonywałem je przez całe bezmała twórcze życie. Malowałem wizerunki członków rodziny, przyjaciół, a nawet przypadkowych osób, których nietypowe fizjonomie wzbudziły moje zainteresowanie. Te ostatnie malowałem nierzadko całkowicie bezinteresownie, nie przyjmując od portretowanych wynagrodzenia, oprócz dalszej trwałej przyjaźni. Portretowałem także osobistości należące do krakowskich elit – Wiele było nazwisk sławnych, wielu znamienitych ludzi Takie portrety najczęściej tworzyłem na zamówienie i utrzymywałem je w konwencji historycznej Moi modele pozowali w dawnych strojach, na tle bogatych, wzorzystych tkanin i zazwyczaj w zabytkowych wnętrzach Mam na swym koncie także rysunkowe portrety władców Polski, które wykonywałem w latach 1890-92. Zamówił je wiedeński księgarz Maurycy Perles na potrzeby publikacji Poczet książąt i królów polskich. Wszystkie portrety naszych władców były czarno-białe, lecz mimo wszystko mam nadzieję, że choć trochę poruszą wyobraźnie kolejnych pokoleń Polaków i przybliżą im naszą wielką historię. Mogę powiedzieć, że bardzo zapracowany ze mnie artysta. Poza obrazami olejnymi mam na swym koncie tysiące rysunków, latami gromadzonych w tak zwanym Skarbczyku. W większości są to szkice rysunkowe do większych kompozycji olejnych, lecz także pokaźna dokumentacja zrobiona w ołówku, którą sporządzałem podczas licznych wypraw inwentaryzacyjno-zabytkoznawczych w czasach studenckich. Ślicznie udały mi się widoki wiśnicza rysowane na niewielkich kartach. Zdołałem jeszcze uchwycić drewnianą zabudowę miasteczka, zanim doszczętnie spłonęła w pożarze, jaki rozpętał się tam w lipcu 1863 roku. Myślę, że rysunki moje są jednymi z nielicznych dokumentów, które mogą poświadczyć o wyglądzie dawnego wiśnicza. W 1888 roku wiele serca włożyłem też wołówkowe szkice do obrazów mających wypełnić kamienny ikonostas w cerkwi św. Norberta w Krakowie. Chciałem w ten sposób wyrazić sympatię dla wiernych kościoła Unickiego i wspomóc ich krakowską wspólnotę. Bardzo starałem się zachować obowiązujący w cerkiewnej sztuce układ i temat przedstawień, ale próbowałem jednocześnie nadać im indywidualny rys oraz bardziej zachodnią formę. Próba zakończyła się dla mnie szczęśliwie. Po raz kolejny krytyka wyraziła się o moich pracach łaskawie, nawet bardzo. Mówiono, że szkice są skończone pod względem formy i światłocienia. Ten jasny promień był w owym czasie jednym z niewielu w mroku. Mnożyły się problemy rodzinne. Moje zdrowie stawało się kruche, a i czasy się zmieniały. Krytycy odwracali ode mnie głowy w inną stronę. Przygniatała mnie coraz większa samotność i dojmujące niezrozumienie. Nadal jednak widziałem sens w mojej pracy twórczej. Sam zaproponowałem Radzie Miasta, że pokryje polichromią odnawiane wówczas wnętrze kościoła Mariackiego świątyni bardzo mi drogiej, która nieraz słuchała mych żarliwych modlitw. Mogę powiedzieć, że ze wszystkich wyzwań, jakich się podjąłem, to było największe. Poświęciłem polichromiom dwa lata wyczerpującej pracy. Byłem nie tylko pomysłodawcą całości i autorem szkiców rysunkowych. Kartony akwarelowe wykonywali moi uczniowie. Nierzadko piołem się w mozole narusztowania, by poprawiać te fragmenty, które wydawały mi się nie dość dobrze zrobione. Ja, wątły starzec w okrągłych, drucianych okularach, niezgrabnie wdrapywałem się pod sklepienie, by osobiście sprawdzić, czy moi pomocnicy wystarczająco dokładnie wymalowali to, co im przykazałem. Pewnie Niektórzy z nich na długo zapamiętali mój gniewny ton, gdy tłumaczyłem, że może z dołu nie widać niedoskonałości, ale Bóg na pewno je dostrzega. Program całej polichromii podporządkowałem treściom religijno-patriotycznym. Ściany prezbiterium poświęcone zostały Najświętszej Maryi Pannie, patronce kościoła. Postanowiłem zobrazować tam litanię loretańską i zaplanowałem ją tak, że z kielichów kwiatowych wyłaniają się aniołowie trzymający szarfy z poszczególnymi wezwaniami modlitwy. Całości dopełniają stylizowane ornamenty roślinne i arabeskowe. Na ścianach nawy głównej umieściłem godła cechowe. W ten sposób uhonorować należało fundatorów bazyliki czyli krakowskich mieszczan. Polichromie w kościele mariackim niebywale spodobały się mieszkańcom Krakowa. Niestety po tym pełnym słońca czasie znów przyszły deszcz i szarość. Przez lata walczyłem bowiem o zachowanie piętnastowiecznych gmachów szpitala i kościoła świętego ducha na plantach. Zabiegałem, aby miasto oddało budynki na potrzeby szkoły sztuk pięknych, którą wtedy kierowałem. Niestety, stanowczo odmówiono mej prośbie. Zaproponowałem więc, by gotyckie zabudowania przeszły w moje prywatne ręce i posłużyły mi jako pracownia. Nie na moją chwałę przecież, ale dla przyszłych pokoleń tego pragnąłem. Włodarze Krakowa niestety i tej prośby nie rozważyli. Tego było już za wiele. W geście protestu na tak jawną bezduszność zwróciłem Radzie Miasta honorowe obywatelstwo Krakowa, nadane mi przed laty. Urażona duma nie pozwoliła mi również zatrzymać pieniędzy zebranych jako dar narodu w geście wdzięczności za moje zasługi. To nie było wszystko. Dłużej już nie mogłem służyć niewdzięcznemu miastu i zapowiedziałem – że od tej pory żaden mój obraz nie będzie w Krakowie wystawiany na widok publiczny. Chyba, że aktualni właściciele prac wcześniej malowanych zrobią to bez mojej zgody. Obowiązkiem moim będzie przypomnieć jeszcze, że poza twórczością plastyczną wiele czasu poświęcałem pracy pedagogicznej, Wszak od roku 1873 piastuje stanowisko dyrektora Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Przez wszystkie te lata miałem okazję obserwować rozwój wielu młodych talentów, bardzo zróżnicowanych, bardzo obiecujących. Wśród studentów znalazło się wielu moich naśladowców malujących mniej lub bardziej udane kompozycje historyczne. Były też talenty samodzielne i niezwykłe Młodzi adepci sztuki, szanujący twórczość swojego mistrza, ale podążający już własną ścieżką artystyczną Dość wspomnieć tutaj o Jacku Malczewskim, Józefie Mechoferze, czy szczególnie mi bliskim Stanisławie Wyspiańskim Mam nadzieję, że wielu zapamiętało to, co mówiłem podczas ich studiów. Doskonale widzę, kto studiuje naturę i ma coś do powiedzenia, a kto studiuje cudze obrazy. Ja mam inne zainteresowania. Do was należy powietrze i słońce. Ja zaś zostanę ze starymi królami. Jan Matejko zmarł w Krakowie 1 listopada 1893 roku. Podczas uroczystego pogrzebu, który zgromadził tysięczne tłumy, ze Wzgórza Wawelskiego rozbrzmiewał jego ukochany dzwon Zygmunta. Mistrz Jan był artystą uznanym za największy autorytet malarski w dziejach polskiej sztuki drugiej połowy XIX wieku. W powszechnej świadomości łączony jest z nurtem sztuki wpisującym się w szeroko pojęty historyzm. Jego obrazy przez pokolenia utożsamiano z prawdziwą lekcją historii Polski. Artysta, odpowiadając na oczekiwania rodaków, przez swoje dzieła przyczyniał się do umacniania tożsamości narodowej i zachowywania pamięci o jej chrześcijańskich korzeniach. Przez jednych nazywany był przekleństwem, przez innych objawieniem sztuki polskiej.